I witamy Państwa w restauracji Sowa i Przyjaciele. Tak, nagrywa się? Tak, znam, znam tą restaurację. Zaraz przyjdzie yy, Belka i Sienkiewicz, więc... Byłem, musiał... byłem na policzkach wołowych. Jadłem ośmiorniczkę. Tak, ja bym również skosztował policzki, jakąś dobrą wódkę. Słyszałem, że jest Pan najlepszym fachowcem w tej dziedzinie, w kraju. Dawno żadnej setki nie strzeliłem. A ta audycja nazywa się 100 Gram Pop Kultury. To już nasze jedenaste spotkanie. Przy mikrofonach Arkadiusz Trendowski, gościnnie Maciej Skwara i jak zwykle, ale nie zawsze Łukasz Mocek, czyli Papa. Witamy Was serdecznie. Dzień dobry. Witamy, witamy, dobry wieczór. W zależności od pory w której słuchacie nas. Właśnie, to jest ta komfortowa sytuacja, że to wy wybieracie, czy słyszycie nas, nas o poranku yy, i nakręcamy wasz dzień, czy słuchacie nas na przykład wieczorem i yy, ten dzień, który powinien być taki uspokojony, wycofany, to my go nie, nie, daj, nie dajemy wam spokoju, Tak. Zostajemy w waszych radioodbiornikach na dłużej. Przedłużamy waszą noc. Ciemno prawie noc, o tym będzie również w naszym dzisiejszym spotkaniu. Klimaty książkowe to jest to, co idzie na pierwszy rzut. I na głęboką wodę wrzucamy Macieja z książką, która nazywa się Chłopcy. Czyli coś o nas. O chłopcach, ale nie tylko o chłopcach, bo również dużo o płci przeciwne jest w tej książce. Ja chciałbym tę książkę bardzo mocno polecić. Chłopcy Jakuba Ćwieka. Ty, Papa, razem z Kasią dwa odcinki temu mówiliście o polskiej fantastyce, o tym, co się Kasi właśnie podoba w polskiej fantastyce, o tym, co Tobie się nie podoba i dlaczego nie czytasz. A ja muszę powiedzieć, że chłopcy Jakuba Ćwieka to jest jedna z moich ulubionych książek, jeżeli chodzi o ten gatunek polskiej literatury. Ale do końca nie wiem dlaczego, bo to jest bardzo dziwna książka, książka wyjątkowa, bo łączy w sobie baśń, a właściwie bajkę dla dzieci, z literaturą bardzo szorstką, e, bardzo e, momentami e, wulgarną e, i trudno de facto jest mi stwierdzić e, dla kogo ta historia jest. Czy jest to historia dla młodego czytelnika, czy być może dla kogoś bardziej dojrzałego, tak jak Jaty czy Arek, ale na pewno jest to opowieść niebanalna. O czym są chłopcy Jakuba Ćwieka? To jakby dalsza część przygód chłopców z bajki o Piotrusiu Panie. Jednak e, dalsze losy, które e, dzieją się w Polsce. E, chłopcy w momencie, kiedy musieli uciekać z Nibylandii, e, w momencie, kiedy e, Piotruś zabija kapitana Haka, e, coś bardzo dziwnego dzieje się z Piotrusiem. E, na tyle dziwnego, że chłopcy, jak również dzwoneczek, muszą uciekać z Nibylandii i muszą ukrywać się przed Piotrusiem Panem. Jakub Ćwiek tą kryjówkę dla nich znajduje właśnie w Polsce, w opuszczonym Luna Parku, który chłopcy nazywają drugą Nibelandią. Chłopcy zakładają gang motocyklowy, bo też co innego mogą robić chłopcy, którzy skończyli już swoje lata młodzieńcze, ale w swoich głowach niedorośli, nie wydorośleli i w dalszym ciągu najważniejsza dla nich jest dobra zabawa i nie mają ochoty stawać się ludźmi dorosłymi. Zakładają gang motocyklowy, na czele którego właśnie staje dzwoneczek, ale dzwoneczek jest zupełnie inną postacią niż ten dzwoneczek z bajek Disneya, mała wróżka ze skrzydełkami. Tutaj dzwoneczek jest bardzo ostrą, twardą, męską kobietą, która z jednej strony jest szefem gangu motocyklowego, a z drugiej strony jest mamą dla chłopców, mamą dla kędziora, milczka, kruszyny oraz stalówki. Dawni towarzysze Piotrusia Pana, tak jak powiedziałem, obecnie dorośli nadal pozostają dziećmi, napotykają na swojej drodze różne przygody i przeciwności. W tej książce naprawdę znajdziemy dużo akcji i dużo fajnych przygód. Jest, tak jak powiedziałem, gang motocyklowy, przygodny seks, umarli, szczury, magia, równoległe światy. Wszystko naprawdę możemy w tej książce znaleźć. Jest ona napisana językiem filmów bardzo... akcji. Tak, to jest język akcji, to jest książka to jest książka, przy której można się bardzo dobrze zrelaksować i właśnie w tej kategorii trzeba tą książkę e, oceniać. To nie jest lud Dukaja, e, to nawet e, nie są książki pokroju Sapkowskiego, to jest coś bardzo lekkiego i przyjemnego i e, jeżeli ja miałbym ocenić tą książkę właśnie przez e, pryzmat e, takiej historii, lekkiej e, i przyjemnej, zabawowej, no to muszę dać Jakuba Ćwieka 10 punktów w skali 10-punktowej. Bardzo, bardzo mi się ta książka podobała. Dodatkowo zyskuje ona bardzo dużo w wydaniu papierowym, gdyż jest wydana naprawdę świetnie. Okraszona jest fenomenalnymi ilustracjami Roberta Adlera. Robert Adler to jest no, taka ikona polskiej sceny komiksowej. Swego czasu rysował taki komiks 48 godzin, kolejne 48 godzin rysował Status 7, taki komiks science fiction dość mocno popularny na przełomie lat 90. i lat 2000. Jeżeli to wszystko weźmiemy razem złączymy ze sobą, to wychodzi naprawdę świetna pozycja, którą z przyjemnością postawiłem na swojej półce i po którą często wracam, bardzo często po nią sięgam, właśnie aby przeczytać pojedyncze opowiadania z tej książki, gdyż konstrukcja tej książki jest oparta na pojedynczych opowiadaniach. Każdy rozdział to jest inna historia, która łączy się w całość. Dlatego bardzo fajnie, jeżeli mamy kilkanaście minut do wykorzystania, możemy do niej wrócić i wybrać sobie pojedynczy rozdział, przy którym naprawdę bardzo dobrze będziemy się bawić. Właśnie, bo myślałem, że zapomnisz o tym do, yy, powiedzieć, że ta książka to jest tak naprawdę zbiór opowiadań. Zbiór opowiadań tylko, że te opowiadania są ściśle ze sobą powiązane przez właśnie bohaterów, tam, którzy tam występują. Ale każda historia jest inna. Tak, tak, tak. W każdym opowiadaniu mamy inną historię. Ja czytałem tę książkę w tamtym roku i ta książka nie przypadła mi do gustu. Nie wiem dlaczego w sumie, znaczy wiem dlaczego. Ja po prostu jakoś nie mogłem przekonać się do tej konwencji, tego luzastwa takiego. Jakoś mi to wszystko nie, nie pasowało, nie grało. Może nie wiem, nie lubię takich książek takich na siłę wyluzowanych. Bo mi się to wydawało, wydawała książka na siłę, wyluzowała te teksty, które tam padają w sytuacjach zagrożenia gdzieś życia. No to, to z takiego taniego filmu klasy klasy B, mi się wydają. No, a też nigdy nie lubiłem bajki o Piotrusiu Panu i, i nigdy nie prze, przepadałem za tymi postaciami, więc dlatego może dałem tylko, tak, jak patrzę, cztery gwiazdki. Chociaż. Yy, bo ja sobie tutaj zaznaczyłem w, w serwisie Lubimy Czytać, chociaż e, zakończyłem taką moją mini opinię zdaniem, że ostatni rozdział da mi nadzieję i zachęty do sięgnięcia po drugi tom. tom. Ja już zapomniałem, co w tym rozdziale było, ale wiem, że, e, że był tam jakiś taki e, chyba Cliffinger, tak? Cliff... O jest jak to się mówi, Tak, tutaj... w kolejnej części. Nie. No. Eee, cliffhanger, chciałem powiedzieć. <laughs> eee. Cliffhanger, tak. Kolejnej części, która już też się ukazała. Która się nazywa eee, która jest... Bangarang, tak? Bangarang, no. tak. Eee, druga część jest równie dobra jak pierwsza. Eee, ale ja dzisiaj wspominam o pierwszym tomie, ponieważ no, pierwszy tom to było coś, z czym zetknąłem się niewiele wiedząc na temat tej historii i zawsze jest tak, że jeżeli czytamy książkę, o której nic nie wiemy, albo oglądamy film, o którym wcześniej mało przeczytaliśmy, no to te wrażenie jest zdecydowanie, zdecydowanie mocniejsze i pamiętam, że właśnie pierwsi chłopcy wywarli na mnie mocne wrażenia. A tutaj wracając do tego języka, ja mam zupełnie inne odczucia niż. Ty. Ja wiem. Ja, ja, ja mam. No, ja, ja, mam wrażenie, ja mam wrażenie. że to był planowy ja zabieg. Ja wiem o tym, że to był planowy zabieg. Ja ćwieka, też się tego pewnie. No to jest, no. wiesz, jak są, jak są jak patrzysz na chłopców właśnie, na dzieciaków w wieku, nie wiem, 10, 12, 14 lat i to są takie chłopaki, które gdzieś tam podwędziły papierosy ojcu i chowają się w krzakach i wiesz, tym swoim językiem takim bardzo sztucznym, sztucznym, sztucznie dorosłym dodają sobie, wiesz, odwagi, dodają sobie poklasku u rówieśników, u swoich kolegów i mam wrażenie, że właśnie ten zabieg tutaj był przez y, m, autora zastosowany i to bardzo mi się podoba. Ja, ja, ja jestem o tym przekonany, że to było specjalnie, tylko że po prostu to do mnie nie trafiało i, i, i dlatego mówię, że może w ogóle Jakub Ćwiek do mnie nie trafia, bo ja próbowałem wcześniej jego kłamce i też jakoś specjalnie bez entuzjazmu przeszedłem obok te, tej książki. No mnie kłamca też za serce nie złapał. Y Chłopcy to zdecydowanie, w mojej ocenie, najlepsza książka Jakuba, Jakuba Ćwieka. Ale wiesz co, możliwe, że chłopcy ci nie podpasowali, bo zdążyłeś już zabić w sobie dziecko. Możliwe, chociaż nie, wiem, nie gdy wierzę. Pada deszcz, gdy pada deszcz yy, yy, i stajesz przed kałużą, to starasz się ją ominąć, czy wskakujesz w sam środek? Bo mówi się, że ten, kto zaczyna omijać kałużę, zabił w sobie dziecko albo nie ma całej szafy butów ja lubię patrzeć w chmurę, gdy pada deszcz i kiedy deszcz pada mi na twarz to co to jest? dziecko to... czy romantyk? Na naoglądałeś się yy, American Beauty a jeżeli to jest złoty deszcz? E, dobrze, może teraz ja przejdę do mojej książki też polska fantastyka bezlitosny bez się to... Nie mogłem się powstrzymać, przepraszam. No zrobiłeś tu teraz taki. takim... Z moim... medytacja. Macie tym twoim pytaniem, że ja teraz nie wiem, jak to dalej No nic, no zacznij. Tak się go wytnie. Dobra. <śmiech> ja tam się wytnie. Nie zostawiasz to i wszystko, na setkę jedziemy, nie? Niesforni jesteście. Co? Niesforni jesteście, nie można z wami jechać. Jak to niesforni? No pewnie. Jeden się przewraca, drugi jedzie. Co to? I to do nas mówi w ogóle? Tak, tak. Czy naprawdę? No to bardzo dobrze. No Mam! No ja też mam dzisiaj coś z polskiej fantastyki, bo skończyłem, chociaż męczyłem się bardzo długo no za trzy miesiące bodajże. Męczyłem się z książką Anny Kajtoch pod tytułem 13 Anioł. 13 Anioł to jest taka książka z gatunku Urban Fantasy. I ja tak niespecjalnie przypadam z Urban Fantasy. I kilka razy podchodziłem do różnych książek Urban Fantasy, mając nadzieję, że Anusz mi się tym razem coś spodoba. I zawsze się odbijałem. No, może nie aż tak bardzo, bo te książki nie są złe, które czytałem. Nie pamiętam tytułów, teraz nie będę wymieniał, bo się nie przygotowałem za bardzo, ale no jako taki podgatunek fantastyki Urban fantasy mnie, no leży jak na razie. No i to samo jest z 13 Aniołem Anny Kańtoch. Chociaż historia zaczynała się nawet nieźle i, i wciągnąłem się, początek był naprawdę fajny, bo fajna autorka wymyśliła ten świat. Świat jest podzielony... W tej książce na jakby dwie krainy. Ta która jest takim mm, światem zbliżonym do, do naszego, tylko że tak jakby z lat 50., może, e, czyli tak normalnie technika, e, normalny po prostu świat, a druga część świata jest e, opanowana przez magię elfów, gnomów itd. I ten, ta druga część świata nazywa się Arlen. No i w czym tkwi problem? Problem tkwi w tym, że aniołowie podzielili ten świat na równo i zabronili mieszać się ludziom z tych dwóch stron. Mało tego, nie mogą nawet przekroczyć granicy yy, swoich krajów, ponieważ yy, zginą po trzech minutach. Jedni i drudzy? Jest kląt, jest, tak, jednej Jest taka klątwa nałożona, że ktokolwiek urodził się w, w Tanagrze, po przekroczeniu granicy z Arlenem Czyli umrze. To nie jest za, tak, że w, jak ktoś się w, 3 minut, w grze, to musi w ten umrzeć. To w sumie jest bardzo. No nie, pozytywne. Mu, nie musi. Jego wybór, ale nie pożyje. W, ale nie pożyje. Ale to moment. jest tak, że, że po no. trzech minutach umiera, czy jest jeszcze szansa, że tam dwie minuty i wracam? Chyba, chyba może wrócić, teraz już nie pamiętam. Tak, może w, na trzy minuty. Tam doskoczyć. Tylko z tym, że jest chyba tylko jedno miejsce, gdzie może to przekroczyć. To jest taki most, że za bardzo nie dobiegnie. I także te światy się nie mieszają. Nie, nie spotykają się jakby. Ale był jeden gościu, który wymyślił coś takiego. Bo tam te światy rozdzielała rzeka i, i, i na takiej wyspie, w najszerszym miejscu... Arku, że tak Ci z to, to taka alegoria muru berlińskiego trochę. <głos> Trochę tak może, ale taki cwaniak <głos> zbudował tam miasto, które nazywało się Getein i w tym mieście i to miasto jako, że nie było ani po tamtej stronie, ani po tej, stanowiło taką enklawę dla tych obu światów, że te dwa światy tam mogły się łączyć, a ludzie, którzy urodzili się w Getein, mogli podróżować zarówno do Tanagry i do Arlenu. I to miasto trwa, trwa sobie w momencie rozpoczęcia książki już 50 lat, już ma jakiś tam rozwój. No to miasto tak wygląda jakby taki Nowy Jork czy inne miasto amerykańskie z lat 50-tych może. Taki jest mniej więcej rozwój techniki, bo tam nie mamy telefonów komórkowych, ale mamy telegramy, telegrafy, jest rozbudowany przemysł filmowy. Taki Hollywood dla elfów, gnomów i tym podobnych. No i, i, i tak się zaczyna akcja. No i mamy syna tego założyciela, który y, stracił, przebalował, prze, przegrał w róż, na, na jakichś hazardowych grach swój majątek. I tak w ogóle, ogólnie y, nic już mu się nie chce. Nie chce mu się już żyć, nie ma celów w życiu żadnych. Y, nasz główny bohater, Imeric Tyren. No, i postanawia którąś, który, za którymś, któryś tam raz popełnić samobójstwo. A jeszcze przed tym kolejną próbą samobójstwa, zjawia się u niego dwóch aniołów i wyjawia mu. To jest wszystko początek. I wyjawia mu tak, taki plan, że to miasto nie podoba się aniołom, że tam się no, ktoś wykiwał władzę i trzeba je zniszczyć. I ludzie mają kilka dni na to, żeby to miasto opuścić. Więc jeszcze spokojnie, będą, będzie 7 znaków, które doprowadzą do tego, że to te miasto zostanie zniszczone. I, no I przekazają mu tą wiadomość, że zniszczą to miasto. No i gościu tak przyjął to do wiadomości, i postanowił się i tak zabić, i tak zabić to mu nie zależy. I w momencie kiedy rzuca się zwierzowca, zatrzymuje go przy samej ziemi jeszcze jeden anioł i daje mu wskazówkę, w jakiś tam sposób, nie powiem jaki, bo to już za dużo tłumaczenia, że może uratować to miasto, jeśli znajdzie 13 anioła, który nie był w tym, na tym zebraniu, gdzie przegłosowali zniszczenie Arlenu, Getein. No, potrzebna jest jednogłośność, więc jest szansa, że ten trzynasty anioł, którego nie było, ująłby się za Getein i uratował to miasto. No i zaczyna się cała książka, gdzie właśnie ten nasz marnotrawny, zbankrutowany milioner Imeric Tyrell zgłasza się do prywatnego detektywa Nathaniela i do jego pomocnicy, małej elfki Alice, o pomoc w odszukaniu tego właśnie XIII anioła Joela. No i akcja, i wszystko byłoby fajnie, gdyby, gdyby przez całą resztę książki działo się coś naprawdę... Mocnego. A oni się tak snują, Wam powiem, po tym mieście, szukają niby tego Joela, ale tak jakoś tak. Wszystko jest takie nijakie, moim zdaniem. Występuje tam dużo różnych no, osób, które tak praktycznie nic nie robią i szybko znikają, więc nie mają za bardzo sensu. No i. W ogólnie właśnie przez te całe wszystkie strony strasznie się męczyłem z tymi naszymi bohaterami w poszukiwaniach tego Joela. Ratuje tą książkę końcówka. Nie chcę już powiedzieć ten. Także jest fajnie wymyślona cała końcówka i te ostatnie dwa, trzy rozdziały ratują cały wizerunek książki. Więc z z tego, co widzę na no, Lubimy Czytać, to wielu ludziom podobała się ta książka i ma dosyć wysokie oceny. Mi cały środek bardzo, bardzo średnio, ale początek i koniec uratowały całą opinię o tej książce. Dla wielbicieli Urban Fantazy na pewno. Dla wielbicieli właśnie takich klimatów anielskich też. No bo To jest druga książka Anny Kaintoch, którą przeczytałem w tym roku. No i no, na równym poziomie mniej więcej. Jeszcze coś na pewno sięgnę. Nie dam jeszcze jej spokoju tej autorce. Ja ostatnio, to już dało się usłyszeć dwa odcinki temu, od jakiegoś czasu męczyłem książkę Ciemno prawie noc, chociaż Męczyłem, to byłoby źle powiedziane, bo tak naprawdę e, jak już wgryzłem się w, w odpowiednie wątki tej książki, e, to później już było coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej, aż do pewnego momentu, ale o tym za chwilę. I wiem, do, o, którym, o którym momencie mówisz chyba. Ciemno prawie noc, książka z 2012 roku. E, autorka Joanna Bator mm, za tą książkę otrzymała w 2013 roku nagrodę Nike. O czym jest ta książka? To może tak zacznijmy od samego początku. W Wałbrzychu znikają dzieci. Alicja Tabor, dziennikarka jakiejś ogólnokrajowej, ogólnopolskiej gazety, przyjeżdża z Warszawy do Wałbrzycha, do swojego dawno opuszczonego, rodzinnego miasta. Właśnie po to, by napisać Kolejny artykuł z, z wielu, które pisała do tej gazety, zajmowała się podobnymi sprawami, robiła to bardzo profesjonalnie, więc została oddelegowana do Wałbrzycha miała napisać artykuł, wrócić do Warszawy, zapomnieć o całej sprawie, no ale z racji tego, że wróciła do rodzinnego miasta, to nie dość, że mocno zaangażowała się w sprawę, którą chciała opisać, to wokół niej zaczęły dziać się różne dziwne rzeczy, a ona sama jakby zaczęła zbliżać się do zapomnianych, skrywanych wspomnień, odkrywać pewne tajemnice związane z jej rodziną, związane z, z nią samą, z, z ludźmi i miejscami, które znała i pamiętała z dzieciństwa. Albo, tak jak wcześniej wspomniałem, o których zapomniała, a które miały się jej przypomnieć, bo ktoś pozostawiał dla niej ślady, wskazówki, listy, jest to książka mroczna. Ciemno prawie noc to jest idealny tytuł yy, tak, to jest idealny tytuł yy, dla, dla tej książki yy, właśnie przez to, że yy, ciemnieje z każdą kolejną yy, przeczytaną stroną, gdy już pewne fakty zaczynają nam się łączyć w całość. Tak jak wspomniałem, jest taki moment yy, przesilenia, że tak się wyrażę, gdy zaczynamy gdy zaczynamy poznawać pewne, e, pewne fakty, to też w, tam wydarzy się kilka rzeczy takich, na no powiedzmy, mniej prawdopodobnych. E, e, są sytuacje, które męczą i aż, aż czekamy, żeby się wyjaśniły. Pojawiają się e, kotojady, wielokrotnie przytaczane przez. E, przez postaci, które przewijają się w tej książce, pojawiają się te jady we wspomnieniach bohaterki. W ogóle taka ciekawostka jeszcze odnośnie nazwiska autorki i nazwiska głównej bohaterki. Ona po prostu jakby po, po... nagram. Tak, tak dokładnie. Autorka nazywa się Bator, a główna bohaterka nazywa się Tabor i stąd właśnie taka zabawa. Wracając jeszcze do, do, do tej książeczki, mamy tutaj zabawę w historię bo powracamy do, do, do czasów, no, trzeba powiedzieć, powojennych, tak? Koniec II wojny światowej. Mm -hmm. Tutaj jakby pewne wątki, które są istotne dla fabuły całej książki są odbywne, tak, już zaczynają się podczas koń, końcówki II wojny światowej mamy tutaj właśnie sytuację z tymi zaginionymi dzieciakami, mamy sytuację z ludźmi, znaczy nie wiemy z kim dokładnie, ale z, z osobami czy z siłą, która powoduje, że ktoś krzywdzi zwierzęta w okolicy. Dzieją się dziwne rzeczy. Książka napisana bardzo w ciekawy sposób. Na początku zaczynałem się zastanawiać, czy nie będzie za ciężka przez przez sposób formułowania pewnych myśli przez autorkę. Bo gdy na przykład pojawiają się jakieś postaci w tej książce, które, no, no nie wiem autorka chciałaby oddać charakterystyczny natłok myśli, natłok słów wypowiadanych przez osoby, powiedzmy, mniej wykształcone. Jest to właśnie taki zlepek szybko wypluwanych słów, które czytając... Ale to jest według mnie rewelacyjny czy, zabieg. Czy, czy, Świetny czytając zabieg. Czytając musimy sobie to troszeczkę poddzielać i... i, i, i w... I, I chyba y, kilk, kilka, kilka takich sytuacji jest, że autorka poszczególnym osobom y, jakieś takie charakterystyczne cechy nadaje. Czy jest tak. to star... Już od pociągu, tak, kiedy tak, spotyka tak. taką panią dziwną. I Czy jest to jakaś starsza pani, czy jest to kobieta taka niewykształcona, która wychowała się w patologii, żyje w patologii, mhm. narodziło jej się dzieciaków i nawet nie przejmuje się sytuacją, w której jedno z tych dzieci zginęło. Tak. W, tej książce, w tej książce każda postać jest charakteryzowana nawet przez sposób mówienia i to jest świetne według mnie. Bo y, nie, zawsze, nie zawsze autor y, hmm, po prostu kusi się na ten zabieg, każdy mówi w ten sam sposób, a tutaj możemy rozpoznać y, osobę już po jego stylu wypowiadanych słów. prawda? No to... Każdy ma jakieś dziwne, dziwne jakieś naleciałości, dziwne jakieś powiedzonka. I to zdecydowanie jest jakby ta, ta warsztatowa strona tworzenia książki. Spory wysiłek, żeby pa pamiętać o tym i jakby przekładać za każdym razem, gdy wracają yy, te postaci w, w trakcie no czytania. Ja, ja, ja tę książkę mam załadowaną na swój czytnik. Teraz pytanie, papa do ciebie. Jak wysoko na mojej długiej liście powinna się znaleźć tak warto bardzo warto absolutnie. przyspieszyć ja i ja też przeczytać. Wierze, tę książkę. Co, no zainteresowaliście mnie bardzo. Znaczy ja nie wiem jak papa moim moim zdaniem jest to książka jedna z lepszych jaką czytałem w tamtym roku i, i taką za, i główną zaletą tej książki jest styl właśnie pisania autorki, ale też to, że tam jest historia, którą odkrywamy co jakiś czas jakby na nowo, bo niby znamy już prawdę, wiemy wszystko o danej historii i nagle odkrywamy inne spojrzenie i całkowicie wszystko się wywraca do góry nogami i tak jest cały czas. Nagle, nagle okazuje się, że, że ta, jakby to, co się wydarzyło... To... Że, że znaliśmy tylko kawałek historii, a nie całą. A wydawało nam się, że to, mamy co? To co się wydarzyło i co, co przeczytaliśmy w relacji jednej osoby yy, wcale nie musiało być takim, bo nagle się okazuje, że ktoś jakby ma inną wersję tych wydarzeń. To jest Albo don... odebrał te wydarzenia, tak? Tak, albo albo dodaje element, który powoduje, że, że tak, że kogoś mogliśmy ocenić negatywnie bądź pozytywnie yy, jego czyny, a nagle się okazuje, że, że no na przykład jednak jest uzasadnienie, dlaczego w taki, a nie inny sposób ta osoba yy, postąpiła. Bo w tej książce mamy kilka historii, kilka takich głównych wątków. Yy, raz. Yy, to, że autorka przeprowadza takie dziennikarskie śledztwo na temat tych dzieci, to jest tylko, wydałoby się, główną historią. A główną historią w tej książce jest pochodzenie, życie i to, co się wydarzyło w życiu autorki. W życiu tej dziennikarki. Pokusiłbym się o to, że to mógłby być ostatni powrót do Wałbrzycha, bo jakby zamknęła całą historię swoją, swojej siostry, swojej rodziny. Mm -hmm. Dowiedziała się więcej o, o, swoj, o swojej przeszłości, o przeszłości swoich bliskich. E, pewne sprawy można powiedzieć, że zostały zamknięte, o których nawet nie miała pojęcia. E, dowiedziała się, no nie chcę za wiele tutaj zdradzić, ale, mhm. ale, ale, ale tak jak Arek mówi, no tutaj jest kilka historii. Hi historia zaginionych dzieci to jest y, jedna sprawa. Y, historia ta rodzinna y, siostry, matki ojca może mniej, bo jest był takim jakby tłem tutaj mm -hmm. dla, dla tej historii i historia miasta przez, przez pryzmat, tam przewija się taka księżna Daisy, tak? I jakby... Jak, tak, to też jest taka takie y, historia tło, bo, bo wiele, wie, wiele osób, tak. które pojawiają się w tej książ książce jakby w jakiś sposób też dotykają y, historii y, Zamek Książ, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tam jest jeszcze taki ciekawy zabieg w rozdziałach naz nazywanych bluzgi. Mamy tam jakby taki e, cały rozdział, który jest jakby wypisem e, internetowych hejterów, który, którzy daną opisują daną sytuację właśnie w Wałbrzychu I to jest też według mnie rewelacja, chociaż czasami już mę męczy. Za, za dużo tego było. Tam, tam było, było mhm. wiele powtórzeń, chociaż faktycznie to jest taka. To jest, ale to było potrzebne, To, to jest jakby karykatura tego, co ludzie wypisują tak. na, róż, na różnych forach internetowych, czy pod różnymi wpisami, bo to raczej chodzi o wpisy. Wystarczy, tak, wystarczy no. wejść na jakikolwiek portal internetowy pod jakimkolwiek newsem i właśnie przeczytacie dużo takich komentarzy. A tutaj było takie no, troszeczkę przerysowany obraz, bo ja nie wierzę, że bardzo przerysowane, ale ale nie wierzę, no nie wierzę, że aż tyle i o takich porach, bo jakby autorka twierdziła, że tam miasto nie śpi, bo to nieważne, czy była druga w nocy, czy czwarta w nocy, tam ludzie cały czas wypisywali bzdury pod, pod artykułami dotyczącymi tego, co się wydarzało w Wałbrzychu. No, no, no to, to akurat nie jestem skłonny uwierzyć. Ale tak, no jest, to, jest to jakiś obraz tego hejtu, który wylewa się w internecie. Mhm. Y no i też jakby dawał obraz yy, temu, co, co w tej książce się dzieje. tak? Tam był samozwańczy prorok. No i oczywiście byli obrońcy tego proroka, byli przeciwnicy tego, yy, tego proroka. Yy, wracała ta historia zaginionych dzieci. Tego zaplecza. Tak, to to Także... Ty się pytasz, czy warto to przeczytać. Tak jak wspomniałem, no, były takie momenty, które mnie przystawiły, ale jakby całościowo historia jest godna polecenia, bo naprawdę e, pomijając te, te kilka, co, trzeba powiedzieć, nierealnych e, no groteskowych tak, wręcz no, tak, sytuacji. No so tak, też mu się nie podoba. <głos> były takie sytuacje, które po prostu, no tak jak mówię, no, były przerysowane aż nadto. Nie, nie, nie mają jakby żadnego mhm. wyjaśnienia, ale czytając tą książkę, też w, w, wcześniej masz takie wrażenie, że y, oprócz ludzi, oprócz historii, jest jeszcze jakaś nieznana siła, nieopisana siła. Tak jest. Ten, y, chodzi też. Y, tam jest, y, Są takie wątki. Y, no. paranormalne, można, można powiedzieć, tak. kiedy mamy do czynienia z tym, z tym chłopakiem, tak? Nie chcę już też dużo. Tam mówić. nawet. Ja bym powiedział, że, że takich. Jak ty to nazwałeś? Para... Taka tak, tak, jest, takich no. pa, pa, paranormalnych, metafizycznych klimatów, to tam się pojawia kilka. Yy, mhm. Ja bym to nazwał teraz, ale może bym zepsuł czytelnikom lekturę. Tak. Bo, bo niech, niech pozostanie ta nuta, że, że czytając książkę sami będziecie się zastanawiać, co to jest. A później sobie sami to nazwiecie, bo, bo ja to sobie nazwałem, my, my za chwilę sobie o tym porozmawiamy. A Mi się wydaje, że ja jeszcze chętnie wrócę do tej książki kiedyś, bo no, to dla mnie to była świetna lektura i, i mm, jeszcze raz, wznając całą historię, jestem ciekawy, jak odbiorę to. Czytając po raz drugi. Ja polecam bardzo. Książka zebrała bardzo pochlebne y, opinie. Y, Janna Bator to nie jest autorka, która pojawiła się znikąd. Ona już y, y, kilkanaście lat, jeżeli y, się nie mylę, y, istnieje w świadomości czytelników. Chyba bardzo świetny debiut. Pomimo, że nic wcześniej nie czytałem, to, y, to myślę, że mogę się skusić. No, muszę przyznać, że... Y, żeby zatrzymać ciemno prawie noc, zachęcił mnie do tego Arek. Tak, My tą książkę mieliśmy już wydać w świat i Arek powiedział, że jednak żebym poświęcił chwilę czasu i przeczytał i, i, i nie żałuje. Także możesz sobie, Maćku, przesunąć wyżej. No to myślę, że czytniku. podczas nadchodzących wakacji to będzie jedna z tych pozycji, które wciągnę. Ale to nie jest książka. Nie, nie, oczywiście, ale też z tego, co mówicie, to warto tej książce poświęcić troszeczkę więcej skupienia niż przeciętnemu kryminałowi, więc wolałbym mieć troszeczkę więcej czasu, żeby skupić się po prostu na tej historii. Nie, nie wiem, jakbyś to arkół gatunkowo określił, bo, bo jest jakiś wątek, Ciężko. jest jakiś taki wątek kryminalny, są te wątki takie y y y historyczne, i historyczne, i metafizyczne, już to tak nazwijmy, y y y ale nie ma tutaj takich jakby sytuacji, które jakby podsuwały nam rozwiązanie. Nie ma, tu taki, no nie. Nie, nie, ma, nie ma tu takich, rzadko zdarzają się momenty, w których jakby wracając już do tego wątku zaginionych dzieci, których nasuwa nam się, że ktoś mógł te dzieci porwać, zabić, cokolwiek z nimi mm. zrobić. E... Nie ma tak łatwo. Nie, nie, ma, nie, ma, nie ma wskazówek, i to jakby się rozwiązuje samo pod koniec. I jakby e, wtedy okazuje się, że to nie było najważniejsze w tej książce. Też po drodze. No Zebraliśmy się tu dla uczenia 52. rocznicy wielkiej gałęzi przemysłu, przemysłu spirytusowego. Chociaż państwowy monopol spirytusowy powstał dopiero w 1919 roku. Bożelnictwo jako przemysł narodziło się już raz z rozbiorami około 1800 roku i dzięki właściwej opiece władz przybiera od razu dynamiczne tempo rozwoju, a procesy technologiczne osiągają wysoki poziom. Książki odsunięte, książki przeczytane to za nami w 11 spotkaniu audycji 100 Gram Popkultury, a teraz y, creme de la creme naszego dzisiejszego spotkania. Y, fi, filmowa sekcja, że tak się wyrażę. Ale. W, drink de la Drink. W tym tygodniu wzięliśmy sobie. Tak, Drink de la Drink. W tym tygodniu wzięliśmy sobie jeden film na tapetę pod Mocnym Aniołem z 2014 roku, czyli można powiedzieć świeża produkcja, chociaż do początek roku, więc już kilka miesięcy za nami. Chyba każdy miał okazję obejrzeć. No tak. Ja nawet jakiś czas temu. Każdy czasem... miał okazję obejrzeć i każdy teraz będzie miał okazję skonfrontować swój. Pogląd na ten film z naszymi odczuciami. I, I posłuchać na przykład o tym, że nie każdemu go polecamy. Bo ja takiego jestem zdania. Nie, raczej nie. Znaczy, to jest film. No dobra, niech ktoś tam zacznie może. <śmiech> Papa. <śmiech> Pod mocnym aniołem. Film Wojciecha Smarzowskiego. Scenariusz i reżyseria właśnie według Wojtka Smarzowskiego według powieści Jerzego Pilcha. Jerzy Pilch za tą powieść w 2001 roku również otrzymał nagrodę Nike, yy, czyli takie nagradzane zestawy dzisiaj mamy. Ale gdy, gdy w ogóle Wojciech Smarzowski wyraził chęć zabrania się za ekranizację tej powieści. To Jerzy Pilch tak, pierwsze, że się zgodził, a drugie, że dał mu wolną rękę. On powiedział, że nie chce kompletnie widzieć gotowego scenariusza, nie chce brać udziału w, jakby w konsultacjach z Wojtkiem Smażowskim, bo widząc jego poprzednie filmy, wie, że zrobi coś świetnego, zdaje się na jego wizję artystyczną. Bardzo dobrze. Bo często może taki e, pisarz zepsuć dużo. Tak powinno się ekranizować książki. Uważam, że e, film nie jest książką i e, autor, jeżeli sam nie jest e, e, autorem również scenariusza, to nie powinien się w ogóle e, wtrącać w wizję artystyczną, scenarzysty, reżysera, e, czy ekipy już później na planie. Tak mi się wydaje, bardzo dużo jest przykładów e, w kinie na to, że autor zapatrzony w swoje dzieło może więcej zepsuć, niż przynieść pozytywnych e, rozwiązań produkcji filmowej. I w drugą stronę, nie angażując się czasami e, ktoś, kto zabiera się za film, doprowadza do tego, że później autor książki jest kompletnie niezadowolony. Przykładem takiej polskiej ekranizacji był na pewno Wiedźmin. Sapkowski mm -hmm. podobno kiedyś powiedział, że drugi raz w życiu by się nie zgodził na, na ekranizację. E, Słówko jeszcze na temat y, Wojtka Smarzowskiego, bo to jest człowiek, który pojawił się no, trzeba powiedzieć dekadę temu z kawałkiem y, głośnym filmem Wesele. I, i sytu sytuacja jest następująca. Y, gdy Wojtek Smarzowski robi kolejny film, to zawsze jest y, mocna reklama y, tego typu, że gdy na przykład pojawiała się y, Kol, kol, kolejny film Wojtka Smarzowskiego to na plakacie był gigantyczny napis autor kultowego wesela, gdy pojawiał się, nie wiem, na przykład, róża to była najbardziej oczekiwanym filmem. Gdy, gdy pojawiała się. Drogówka, drogówka To już było. Dom, złego do, domu złego. Mhm. Właśnie, że tu już, tu już, tutaj już urósł do tej rangi, że po prostu był nowy film Wojtka Smarzowskiego, a, a przy Podmocnym Aniołem jechali na, na, na sławie i na sukcesie Drogówki, film twórcy Drogówki. Tak, i film, który zakołyszy całą Polską. To znaczy, ja muszę wam powiedzieć, że ja z tym filmem mam pewien problem ponieważ ja Smarzowskiego bardzo lubię, bardzo cenię i bardzo doceniam klimat jego filmów. Uwielbiam u Smarzowskiego swoisty naturalizm. To, co pokazał w Domu Złym, to jest moim zdaniem majstersztyk. Ten naturalizm, ten nihilizm. I gdy usłyszałem, że Smarzowski będzie robił film o alkoholu o alkoholizmie o ludzkich dramatach tak to sobie wyobrażałem to byłem zachwycony to byłem zachwycony ponieważ uznałem że przedstawienie tego problemu w taki bardzo surowy i naturalistyczny sposób będzie idealny i gdy mm, zobaczyłem pierwsze minuty tego filmu, kiedy e, Smarzowski wrzuca nas e, w ten taki e, deliryczny obraz e, życia głównego bohatera e, Jurka, tak, e, by, byłem, byłem zachwycony, e, powiedziałem, nareszcie ktoś pokazał problem picia tak jak należy to e, zrobić, bo... Polski, polska tradycja filmów o alkoholu jest dość duża, do tej pory mój ulubiony żółty szalik też pokazywał ten problem w bardzo fajny sposób, ale my do samego końca czuliśmy sympatię do Gajosa w tym filmie, bardzo często pojawiał się uśmiech na mojej twarzy, gdy oglądałem Żółty Szalik. W przypadku Mocnego Anioła nie ma na to miejsca. Ten film, ten film jest, że skończę myśl, na tyle mocny, że gdy patrzymy na... Przepraszam, że użyję tych słów, ale tak jak Smarzowski jest dos, dos, dosadny, tak w tej chwili mówiąc o tym filmie należy być dosadnym. Kiedy widzimy Obsranych ludzi, zażyganych, obszczanych, zmaltretowanych, zniszczonych, e... zatapiających się w konwulsjach. Tutaj, mimo że same sceny, gdyby oderwać się e, e, od tej e, e, konwencji, byłyby śmieszne, to nie ma tutaj miejsca na uśmiech. Te sceny są na tyle mocne, że po pierwszej godzinie tego filmu wywoływały u mnie pewną znieczulicę. Ja nie byłem w stanie e, z jednej strony uśmiechnąć się na tym filmie, bo nie o to chodzi, ale też nie byłem w stanie już przeżywać dogłębnie tragedii poszczególnych boh bohaterów. Ten film mnie Zmęczył. jakby spłaszczył. W pewnym momencie nie mnie spłaszczył. Ja nie, byłem, ja nie byłem zdolny do jakby zaangażowania się emocjonalnego z bohaterami. I w pewnym sensie na początku uważałem, że jest to wada tego filmu, ale potem doszedłem do wniosku, że de facto ten film zrobił ze mną to, co alkohol robi z jego bohaterami. I zacząłem jakby doceniać ten film za to, że jest tak mocny, że potrafi w ciągu tych niecałych dwóch godzin, godziny 50 minut, tak zmasakrować uczucia widza, że nie tyle jest w stanie ten film docenić pod kątem artystycznym, ale również emocjonalnym. I ja tak podchodzę do tego filmu. Dla mnie ten film jest cholernie emocjonalny. Nie tyle jest dobry, nie tyle jest piękny, nie tyle jest artystyczny, ile jest cholernie emocjonalny. Ja myślę, że właśnie wielu ludzi... Przez to jego monotematyczność, bo on jest totalnie monotematyczny, tam nie ma żadnego odskoku w bok, tam jest jeden temat, tylko jeden temat, przez to monotematyczność wielu ludzi może się znudzić. Ci, ci, którzy może liczyli na coś bardziej komediowego, ci, co poszli do kina skuszeni tym krótkim trailerem, który na który możesz się uśmiechać, bo mówisz, że nie mogłeś nie miałeś siły, Tak, jest bo, bardzo. Bo wesoło, tak, bo po prostu wywołuje kupę śmiechu, bo tam są wesołe sytuacje wesołe, gdy się na to nie patrzy przez prawie dwie godziny. Ale tak jak mówisz, po tych dwóch godzinach ja czułem się tym właśnie przytłoczony i to jest diabelnie mhm. dobry film, jeżeli chodzi o problem alkoholu, ale ja wam powiem, że ja sobie jeszcze chciałem zarzucić później tak z rozbiegu taki teatr telewizji, też na podstawie pilcha pod tytułem Monolog z Lisie Jamy z Bogusławem Lindą ale jak skończyłem oglądać pod Mocnym Aniołem powiedziałem nie, już więcej na razie nie mam ochoty oglądać o alkoholu, nic kurczę naprawdę mocny na mnie właśnie wywar wrażenie tym takim swoim ciężarem ciężarem kurczę pokazania tych ludzkich po prostu tego stoczenia się takiego tego naprawdę tak jak mówisz byli tam obrzygani obsani to były ludzkie wraki które tam no znamy takich ludzi na pewno mhm. mijaliśmy wiele razy no właśnie chciałem, chciałem powiedzieć tak tak, tam pije pisarz, lekarz, piekarz, policjant, ksiądz, robotnik, inteligencja, kobiety, mężczyźni bez wyjątku. Wszyscy piją. Kierowca I tak jak, ciężarówki. I, i, I tak jak ty mówiłeś, że znamy takie historie. Na pewno znamy y, ludzi, którzy nadają znamy się... Znamy takich so, so, so... kierowców ciężarówek. <grych> tak, znamy kierowców ciężarówek. Ale na pewno znamy ludzi, którzy są idealnym materiałem na to, żeby w, w, zejść na tą drogę. Znamy ludzi, którzy mają taki problem, bądź mieli taki problem i, i, i w ogóle... My, my Polacy nie wierzę, że, że, że po prostu w kręgu nie wiem znajomych rodziny znajomych rodziny zawsze się trafi ktoś, kto ten problem ma miał lub będzie miał. Takie jest moje zdanie. I tak będzie jeszcze długo i to pokazują statystyki policyjne. Wystarczy, że wyskoczy kolejny długi weekend i już tam jest 700 facetów, których i kobiet. Które zostały przyopane na jeździe po pijaku, a tu mówimy tylko o osobach nieodpowiedzialnych, które wsiadły za kółko. A ile jest osób, które po prostu raczyło się ten długi weekend, nie wiedząc nawet, że ma problem. Ja się jeszcze odniosę do tego, o czym wymówiliście, bo wymówiliście. O tym takim komediowym aspekcie, yy, Maciej o tym, który, którego się mógł tam spodziewać, a którego nie było, Arek o tym, że trailer jest wesoły. Ja nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w filmach Smarzowskiego właśnie jest zawsze ten sam zabieg. Mhm. W ogóle wesele, które jest, yy, trzeba powiedzieć, jest komedią, to jest czarna komedia, w której mhm. można się śmiać przez cały film, tak naprawdę jest też smutną historią. I w każdym filmie y, Wojciecha Smarzowskiego jest ten motyw taki... Y, no może tego nie było w Róży i w Drogówce, chociaż nie, w Drogówce było. Y, zawsze jest ten taki motyw śmiesznych scen i no nie wiem haseł, które gdzieś się przewijają sytuacji tu, przy których tak przy, no tak, no róże, róże wspomniałem w róży nie było, w, w weselu było w, dom zły też mhm. miał takie sytuacje także że jakby każdy, każdy z filmów Wojciecha Smażowskiego przemyca takie e, haczyki które powodują, że się uśmiechniemy e, no, nawet e, pod mocnym aniołem tutaj niczego nie zdradzę bo to jest w trailerze kierowca ciężarówki wlewający ćwiartkę wódki do gumiaków no i trzeba też powiedzieć, że obsada robi filmy w tym przypadku tak. Robert Więckiewicz jako główny bohater no Juliusz. i tam obsada poboczna Jacek Braci, Gandrzej Grabowski Kinga Price, Marcin Dorociński, Izabela Kuna, Arkadiusz Jakubik który grał chyba w każdym jednym filmie Wojtka Smarzowskiego Maria ja tam nie widziałem swojej roli, żadnej no, bo to jest bo to jest taka, to jest taka e, bardzo silna e, obsada, którą e, Smarzowski bardzo lubi. Tak? Dziędziel, e, Jakubik, e, e, Braciak to są aktorzy, którzy występują prawie zawsze e, u Smarzowskiego. E, świetna rola e, Więckiewicza, na pewno e, poradził sobie z tą rolą, ale dla mnie naprawdę wspaniałą rolę zagrała Kinga Price. To jest coś niesamowitego, co ona zagrała, patrząc na historię Mani. No, to jest coś, co mrozi krew w żyłach, sposób w jaki to było zagrane. Ja muszę powiedzieć, że dla tej roli do tego filmu warto wracać, będę wracać, mimo że, no, tak jak mówię, to nie jest film pokroju żółtego szalika, który jest sobie e, dobrze zobaczyć dwa razy w roku, żeby... E, jak oglądam żółty szalik, to, to chce mi się pić wódkę. E, tak, tak. Chci chciałem, tak. Chcia chciałem w przypadku powiedzieć... Mocnego Anioła ja się zastanawiałem pod koniec, e, to, e, ja, ja, ja ten film oglądałem w domu e, na Kinopleksie, jest do zobaczenia. W tej chwili chyba za 7 zł, więc za nieduże pieniądze polecam, jeżeli lubicie legalną kulturę lubicie płacić za filmy, za dobre filmy to w tej chwili na kinopleksie można zobaczyć ten film za 7 zł. Ja go oglądałem na komputerze gdzieś po domu biegały dzieci i gdy film zbliżał się do końca to naszły mnie takie myśli Matko Buzka, jeżeli ja kiedykolwiek miałbym swoim dzieciom takie piekło urządzić, to nie chcę już nigdy w życiu spojrzeć na wódkę, na piwo, na cokolwiek. Ten film no, naprawdę wstrząsnął. Żółty Szalik to jest zupełnie inna bajka. Tak jak powiedziałem, tam bardzo często kąciki ust unoszą się ku górze i mimo, że Gajos przeżywa życiową tragedię, to to jest taka życiowa tra tra tragedia, do jakiej nasza kultura picia nas przyzwyczaiła. Alkoholik, ale wiadomo, każdy ma jakiś problem z piciem, albo miał ciąg, albo będzie miał ciąg, tak jak powiedziałeś papa, a tutaj nie ma kompromisów z piciem. E, w podmocnym Aniołem nie ma żadnych kompromisów, to jest e, droga w jedną stronę, bez powrotu e, cmentarz. No, tr trzeba, trzeba powiedzieć, że po prostu Janusz Gajos w Żółtym Szaliku jest takim e, mi miłym, miłym, wesołym e, panem, który e, tak, no Fajnie byłoby z nim usiąść i porozmawiać przy kieliszku z mocno zmrożonego płynu, a z Robertem Więckiewiczem, czyli Jerzym pod Mocnym Aniołem, jednak byśmy nie chcieli zajść do, do, do, do tego lokalu na rogu, by zasiąść na brudnym stołku i, i otrzymać kieliszek. Podejrzewam ciepłego napoju od barmana, który też nie wyglądał zachęcająco. Dobre dziecko wie, że tatusiowi teraz potrzebny jest talerz pożywnej zupki. Dobrze, i w takim razie proponuję dla pana na specjalita bardzo dobry ziórek na chleba, Albo jeśli pan jest wegetariański, mamy krema e, e, Ja nie jestem wegetariański, tym niemniej zmienimy kolejność. Dobrze, łaskawy panie, zatem dobrze. poproszę najpierw 100 gramów dobrze zamrożonej substancji, a dopiero później talerz pożywnej zupki. Dobrze to. Tak. tak więc, proszę pana, 100 gramów czystej wódki. I lód osobna na szklankę, proszę pana? Doskonale pan ma zawsze rację. Lód na osobną szklankę naturalnie i dopiero później talerz pożywnej zupy. Dobrze. Doskonale. Proszę bardzo. I lód dla pana? Doskonale. panona zdrowia? Tak to się właśnie robi. <ścoughs> Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji. Spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Moc jest z nami. Janusz Gajos w Żółtym Szaliku nie śmierdzi, a Robert Więckiewicz odrzuca nawet samym swoim wyglądem. Ja tu właśnie co do wyglądów, to chciałem podkreślić świetną po prostu robotę, jaką zrobili charakteryzatorzy. To co e, zrobili właśnie i z Robertem Węckiewiczem, i z Kingą Price, i z kilkoma jeszcze innymi aktorami, taka opuchlizna alkoholowa, tak, takie te zmęczenie, te, to po prostu było oddane rewelacyjnie, naprawdę świetna robota, przyklasnąć. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, a propos całej tej historii, że tam, tam nie, nie ma chronologii wydarzeń, bo te też czasami przewija się, że bohater jest młodszy, za chwilę jest starszy, czasami ta opuchlizna jest mniejsza bądź większa w cyklu pociętych scen, które jakby opowiadają jedną historię krótko. Bo to jest wspaniały zabieg, Papa. My jesteśmy jakby wrzucone, wrzuceni w deliryczne życie głównego bohatera i tak jak w pijackim ciągu mieszają Mieszają się dni, mieszają się godziny, mm -hmm. e, nie wiesz, czy jest poniedziałek, wtorek, niedziela, to tak my w tym filmie nie jesteśmy w stanie określić, e, czy jesteśmy na jego początku, czy jesteśmy na tak. jego końcu. Ten zabieg akurat był świetny, bo stajemy się jakby częścią ciągu głównego bohatera. Świetny zabieg, to jest akurat coś, e, co bardzo mi się w tym filmie podobało i... Ręce same składają się do oklasków dla no reżysera. No i koniec, i, no i koniec filmu, który jest tak, jakby wizytówką już reżysera, czyli otwórwająca w górę kamera yy, i to, co widzimy okiem tej kamery, jest dla mnie też idealny, bo inaczej ten film nie mógł się skończyć. Według mnie. Widzisz, ty powiedziałeś, że to jest wizytówka. Ja czytałem recenzję, w którym recenzent zarzucał powtórzenia. Powtórzenie właśnie tej odjeżdżającej kamery, którą widzieliśmy w domu złym. W Weselu też była ta sytuacja. Recenzenci, nie, proszę. Słuchaj, sytuacja jest taka, że właśnie to są charakterystyczne, to są rozpoznawalne znaki, to jest... To, to jest styl, klimat, który jakby Smażowski buduje wokół siebie. Daje... Ja byłem pewny, że ta kamera będzie odlatywać i ja czekałem na ten moment, w którym gdzie to będzie. I, i było w takim momencie, który był dla mnie idealny. Kiedy, z, z, no nie chcę tu zdradzać. Da, da, daje się z tego Smażowski poznać i robi coś, co... On już kiedyś został porównany do Quentina Tarantino, jeżeli chodzi o zawiłość historii w domu złym. Aż tak daleko bym nie szedł z porównaniami, ale robi zabiegi, które... To nie tylko Quentin Tarantino w swoich filmach robi, bo to się, to się w kinematografii zdarza, e, takie jakby mrugnięcie okiem do y, widza. E, pierwsza sytuacja, jak już wspominaliśmy o tej obsadzie, e, to, to Wojciech Smarzowski robi często tak, że kogoś, kto we wcześniejszym filmie był znaczący i ważny, wrzuca w nowy film jako tło. Tak, tak jak Bar jakby... Bartka Topę w tym podnosy Aniołem, w... który jest policjantem. Tak i Chciałem właśnie powiedzieć, że to jest mrugnięcie odnośnie drogówki, że, że Bartek Topa tutaj jest policjantem drogówki, który, do którego podchodzi Jerzy, żeby, żeby mrugnąć w, w, w alkomat. Z takich scen, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jest taki moment, w którym Jerzy prasuje książkę i tam jest kamera zatrzymana na, na, na pierwszym akapicie yy, tekstu i tam jest coś na temat Małżowiny. Małżowina to jest debiut yy, reżyserski Wojtka Smarzowskiego. Mm. Nie widziałam. Eee, nie zwróciłem uwagi. I jeszcze, je, jeszcze jak, jedna z takich, z takich sytuacji mi się gdzieś tam yy, pojawiła. A jeszcze wrócę do tego, co przed chwilą yy, Maciek mówił, gdy mówiłem, że tutaj nie ma takiej linii fabularnej, że to wszystko jest chaotyczne, pomieszane, pocięte. Trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że Jerzy jest pisarzem i Jerzy oprócz tego, że pije, to pisze. Jerzy pisze też o piciu i tutaj jest taka sytuacja, że część rzeczy, które yy, widzimy w tym filmie, to niekoniecznie są rzeczy, które się wydarzyły, tylko to mogą być już rzeczy, które Jerzy opisał na podstawie spotkań z ludźmi, którzy piją tak. i na podstawie swoich wspomnień na temat picia. Hmm. Na pewno zwróciliście, albo nie zwróciliście, ale może zwrócicie, gdy kiedyś wrócicie do tego filmu, uwagę na taką sytuację, że w jednej scenie jakąś konkretną daną historię opowiada osoba, jakby była głównym uczestnikiem tej historii, a na przykład kilka scen później ta sama historia wraca i, i, i ta osoba, która wcześniej była jakby głównym uczestnikiem, nagle okazuje się jakby jedną tylko z osób uczestniczących w tej sytuacji, która była tłem. By, było też tam mhm. scena, która jakby, nie wiem, cofnęlibyśmy się 50 lat wstecz, inna scena jakbyśmy się cofnęli 100 lat wstecz, gdy tam główny tam, bohater wspominał swojego też była dziadka. Ja to troszeczkę inaczej zrozumiałem, papa. E, Aże, to już bo... było to, to to już był ten tekst pisany, podejrzewam. To znaczy ja to... nie, bo tutaj e, pewnie mm, pijesz do tego, że ci sami aktorzy grali jakby nie inne osoby nie, nie. E, w nie. różnych czasach, tak? Nie, nie. Chodzi mi, chodzi mi o taką sytuację, y, <tum> tam już teraz mogę zradzić ten, ten fragment fabuły, bo on nie jest aż tak istotny. Y, y, po prostu... Y, y, y, Jedna z Chodzi osób... Chodzi się o te dwie kobiety, które o... tam opisują te wydarzenia. Nie, nie, nie. nie. Jedna z, jedna z osób, jeden facet opowiada, że pracował w hucie. A, tak. I że nie dojechał na czas nie, nie dojechał nie. Na czas i, i pytał się rano kogoś, gdzie jest godzina. A później... A, a Tak. A później pojawia się ta sama... Y, ta sama z, jakby inna sytuacja i że ten on sam facet odpowiada, że on że on to komuś powiedział. Ta, tak? tak, że on odpowiadał. Właśnie. O to, o to chodzi. Taki, taki zabieg. A jeżeli chodzi o to, że te same, ci, ci sami aktorzy grali różne postaci w tym filmie, no to to też jest jakby takie, taki zabieg po prostu mnie, nie, nie psuje tego filmu, jest to no ja to zrozumiałem też. w ten sposób, tak jak Grabowski jest e, ich lekarzem na odwyku, a później jest lekarzem, który e, w czasach młodości e, Jurka jego leczył. E, ja jakby odebrałem to w ten sposób, że jakby e, picie na przestrzeni lat niewiele się zmieniło. E, I te osoby są de facto e, bardzo do siebie podobne, ale... a upodabnia je do siebie właśnie ich picie. No ale na przykład tutaj akurat yy, lekarze grani przez Grabowskiego byli po dwóch stronach barykady. No ok, ale już w przypadku Dzieńdziela yy, można by było yy, jakby pokusić się o taką, yy, o taką interpretację. Nie wiem, może, może nadinterpretuję, ale jakoś yy, tak mi to naturalnie przyszło do głowy. Ja te wszystkie sytuacje, które się tam działy w, w, w tym szpitalu odwykowym kojarzę również z takim teatrem tak. telewizji, o którym kiedyś o Wam opowiadałem. To jest, te, to jest teatr telewizji, który kilka lat temu polecałem właśnie jako teatr, który został wyreżyserowany właśnie przez Wojtka Smarzowskiego. Nie wiem, czy... Nie, napisany na pewno, nie? Ale on był reżyserem tego spektaklu. Tak. E, nazywa się Kuracja. Można to obejrzeć na YouTube. nawet na YouTubie. Tak. Wystarczy, wystarczy wpisać teatr w telewizji, kuracja, Wojtek Smarzowski. Traficie zdecydowanie na to. I, i, i kilka, kilka takich motywów, które w kuracji mogliśmy zobaczyć, widzimy też tutaj właśnie w tym szpitalu od, odwykowym. Dobra, no to panowie, jeszcze takie moje pytanie: bo często słyszy się, że Pod Mocnym Aniołem to jest zdecydowanie najsłabszy film Wojtka Smarzowskiego. Czy zgodzicie się z taką opinią? Ja się nie zgodzę. Chociaż jest, jest inny, jest, jest, różni się od, od reszty, tym że na, no ta, no tam się trochę czuje tą poetykę pilcha w tym filmie. Tam jest widać, że to jest ta, ta, ta wartość dodana przez kogoś innego. Czuję się to. I jest właśnie tak, jak mówisz, zachwiana ta, ta linia fabularna. Tam nie ma takiej tej, tej osi fabuły. Takiej. Tam głównym bohaterem jest alkohol w, w tym filmie. No i, i tym ten film się różni od reszty filmów Smarzowskiego, ale on nie jest gorszy, on jest po prostu trochę inny. Mhm. Ja, mi jest, mi jest ja bardzo ja ciężko powiedzieć, który jest najsłabszy. Znaczy, ja nie jestem w stanie no. powiedzieć. Ja po prostu uważam, że dotychczasowe wszystkie filmy Smarzowskiego, łącznie z Podmocnym Aniołem, to są bardzo dobre filmy, to są filmy bardzo oryginalne, to są filmy bardzo wyjątkowe i tak jak polecam wszystkie poprzednie filmy Smarzowskiego, tak polecam również Podmocnym Aniołem, aczkolwiek z tym zastrzeżeniem, że będzie wiele osób, którzy nie dadzą rady tego filmu zobaczyć. I nie dadzą go rady zobaczyć z innych powodów, niż na przykład nie, nie byłyby w stanie zobaczyć domu złego. Albo e, róży. Albo róży. Aczkolwiek ten film, e, jeżeli ktokolwiek e, kiedyś e, pomyślał, że ma predyspozycje do picia predyspozycje do uzależnień to ten film może naprawdę odegrać ważną rolę w leczeniu się z chęci zaglądnięcia do butelki pod tym kątem na pewno polecę ten film każdemu no dobrze ja może nie każdemu. A, a, propos, yy, f, f, f, a propos bogatej historii filmów alkoholowych yy, w Polsce, my jeszcze wcześniej wspominaliśmy pętle z Gustawem Holubkiem i właśnie pod Mocnym Aniołem jest bliższe pętli niż tego Żółtego Szalika, o mm -hmm. którym wspominaliśmy. Na pewno warto obejrzeć yy, Żółty Szalik. W ogóle Żółty Szalik został wyprodukowany w takiej dziwnej serii, która nazywała się Święta Polskie. Ale to jest świetna seria. Ja obejrzałem większość z tych, nie wiem czy wszystkie, ale na pewno większość z tych, z tych m, takich, no, no może powiedzieć filmów, tylko że to są były krótkie filmy, to poniżej godziny każdy ma chyba. I, i uważam to za no świetną serię. Święto Pury Mowę tam było, oglądałem, nie pamiętam tych tytułów, tam było... No, dobra, nieważne. No właśnie, nie, nie, nieważne i aż ciężko mi to powiedzieć, napijmy się. No, Ach, nieważne, napijmy się. Ta luźniejsza część naszej audycji, bardzo cieszymy się, że nasi słuchacze się ożywili, komentujecie zarówno na Facebooku, jak i na naszej stronie internetowej. Zachęcamy Was do tego, by wchodzić z nami w interakcje. Pod ostatnim odcinkiem również pojawiły się komentarze. Na Facebooku staramy się nie atakować Was może nadmiernie treścią, ale cały czas komunikujemy Wam, że żyjemy. Cały czas możecie wchodzić w facebook.com ukośnik 100g popkultury. Tam zawsze coś dla Was wysmażymy. Drodzy Panowie, w najbliższy weekend do kin wchodzi film taki, to jest taka typowo komercyjna pompka Transformers wiek Zagłady ja się kompletnie nie orientuję w, w tego typu seriach, czy to jest tam nie wiem czwarty, piąty nawiązanie, sequel, prequel yy, a dużo takich filmów ostatnio ja nie czekam na ten film, ja się zatrzymałem gdzieś w połowie drugiej, drugiego yy, Transformersa i jakoś Jakoś nie mam ochoty tego oglądać. Nie wiem, nie jestem ani fanem y, wielkich, bijących się robotów, ani... Y, no, ani tej... tej historii, no. Po prostu nie interesuje mnie to. Efekty specjalne to jednak nie wszystko dla mnie w filmie i... i no po prostu ja się nudzę na takich filmach. Zwyczajnie. No, to, czyli mówiąc krótko, to jest taki film, który kiedyś trafi do telewizji i przez przypadek go... Między jedną, a drugą reklamą będzie można tak, obejrzeć. Jeśli nie zasnę, to tak. No. Jeżeli, chodzi jeszcze o, jeżeli chodzi jeszcze o klimaty filmowe, to, to dwa newsy serialowe. Ja, ja może poczek, poczekam z drugim, chociaż już wszyscy słyszeli. A Przemek wysmażył na Facebooku takiego newsa. Maciej też do niego dotarł. Że już na jesieni w Telewizji Polskiej, w drugim programie polskiej telewizji publicznej, będziemy mogli zobaczyć serial kryminalny, do którego scenariusz pisze Zygmunt Miłoszewski. Między innymi, gdyż pisze scenariusz razem ze swoim bratem, serial będzie nosił tytuł Prokurator i z tego, co wiem, mi... jest to... No, Prokurator tak. Szacki będzie głównym bohaterem? Nie, z tego co wiem, nie. Jest to zupełnie inny bohater, chyba. Aczkolwiek nie jestem pewien, wiesz, bo chyba nie w tym newsie, którego czytałem, nie padło nazwisko głównego bohatera. W każdym razie będzie to emerytowany prokurator, który będzie próbował rozwiązać sprawę z przeszłości. No to nie szacki, bo, bo szacki jest w sile wieku. Tak. Tak, e, aczkolwiek e, strasznie jestem ciekawy, e, jak Zygmunt Miłoszewski poradzi sobie z e, medium, jakim jest e, serial e, telewizyjny. Serial będzie miał e, 10 odcinków, tak jak powiedziałem, będziemy mogli go zobaczyć w całości e, na jesieni. E, myślę, że warto czekać e, na ten serial, jeżeli tylko pojawi się w telewizji, nie umieszkamy poddać go surowej krytyce na łamach naszej audycji. O ile polskie filmy często trafiają się według mnie często, trafiają się, się dosyć fajne, to, to seriale ostatnio jakoś tak nie miałem szczęścia, żeby jakiegoś polskiego dobrego serialu obejrzeć, więc czekam. Wiesz co, czekam. Arku, ja się boję, że hmm... Może ten serial nie sprostać naszym oczekiwaniom, ponieważ o ile scenariusz będzie pisał no, wybitny polski twórca kryminałów, o tyle za reżyserię biorą się ludzie, którzy do tej pory, do tej pory odpowiadali chociażby za lekarzy i za inne produkcje ze stajni tvn -u. więc może być różnie. Wszystko będzie zależało od wizji i od budżetu no, zapewne. Ale polski, polski akcent serialowy pojawi się w Stanach Zjednoczonych, bo news, który uderzył wszystkich bardzo mocno i który ucieszył wszystkich bardzo mocno, jest taki, że Agnieszka Holland ma podobno wyreżyserować. No, niektórzy mówią, że cały sezon trzeciej serii e, serialu House of Cards, ale to chodzi chyba tylko o kilka odcinków z trzeciej serii tego serialu. No, nieważne ile by tych odcinków nie było, to jest to mocny news. Agnieszka Holland, no, jedna z, z najlepszych, najważniejszych reżyserek kina europejskiego, bierze się za serialowy blockbuster w Stanach Zjednoczonych. To może być coś naprawdę dużego i fajnego, zwłaszcza, że fani tego serialu podkreślali, że po pierwszym i drugim sezonie boją się tego, że ta produkcja popadnie w pewien schemat zastanawiali się, czy jest sens kontynuowania tego serialu widać, że Netflix czyli stacja, platforma, która ten serial produkuje ma pomysł na to w jaki sposób sprawić by House of Cards w kolejnym sezonie być może w kolejnych sezonach w dalszym ciągu trzymał wysoki poziom no, Agnieszka Holland wydaje się w jaki sposób zwiększać szanse na to, że to nie będzie lot ku dołowi no, ale tutaj o ten tu, tu... serial tutaj jak mamy stawkę na dobrego reżysera, to też musimy zdać się na to, że scenarzysta może nie podołać. Chociaż nie, nie, ma, nie ma co zapeszać. Poczekamy, zobaczymy, może będzie fajnie. Zbliża się okres wakacyjny. Ja całkiem niedawno polecałem taki fajny program w telewizji, który nazywa się Księgarnia. W soboty można to oglądać na TVN24. A w okresie wakacyjnym pojawi się bardzo fajna produkcja właśnie jest to program organizowany przez Agatę Passend i Filipa Łobodzińskiego, czyli prowadzących księgarni. Co tydzień w sobotę 45 minut na żywo z polskich kurortów. Program, który będzie się nazywać Zaczytane Wakacje. I tam... Y Dużo dużo o książkach, dużo o nowościach, dużo o tym, co fajnego można przeczytać. Bardzo fajna ekipa pracuje nad tym programem. Ja już wspominałem, m.in. Michał Rusinek. Warto oglądać, warto zapoznać się z, z tym, co oni, z tym, co oni za, zaproponują. Kurczę, ale ja mam taki problem z tym okresem wakacyjnym, bo e, to jest czas, kiedy się pojawia masa takich lekkich, e, miałkich książek, e, Mało co z nowości, można sobie w wakacje wybrać do czytania. Ja w wakacje zawsze czytam rzeczy, których nie zdążyłem przeczytać w ciągu roku, a te naprawdę dobre premiery będą pojawiać się dopiero znowu na jesieni. Nie wiem, jakieś te takie plażowe czytanie mi się raczej z harlekinami kojarzy. I... No ale to, to, to właśnie chciałem powiedzieć, że na pewno nie cierpisz na brak książek, które chciałbyś przeczytać, więc tutaj nie masz powodów do narzekań. Jeszcze jedna taka, taka książkowa historia. W Konstancińskim Parku Zdrojowym otwarto samoobsługową wypożyczalnię Przestanek Książka. I to jest taki jeden z nielicznych obiektów w Polsce. Wygląda jak taka, no nie wiem, brytyjska budka telefoniczna, jak budka strażnicza w czerwonym kolorze. No i tam znajdują się książeczki. Czyli jeżeli ktoś... Wybierze się Konst Konstancin Jeziorna. Yy, te, jak to te... się, jak to, jak, w jaki sposób to się odbywa? <śmiech> Kiosk przypomina budkę telefoniczną. Yy, no... Wygląda na to, że można otworzyć i sobie książeczkę pożyczyć. Chociaż widzę, że, chociaż widzę, że ma zamek. No właśnie. No, niby, niby, niby sama obsługowa, niby całodobowa. Myślę, że, Myślę, że coś więcej na ten temat trzeba poczytać i zobaczyć, bo znając Polaków i znając ich zachowania, to może się to skończyć tak jak w Gdańsku skończyła się taka akcja, gdzie w tramwajach albo w autobusach komunikacji miejskiej były po prostu zakładane książki w fotelach, które można było czytać podczas jazdy, no i ludzie po prostu te książki zabierali, wybierali z, z, z tych środków komunikacji miejskiej. Nawet gdy, gdy organizatorzy tej akcji y, zaczęli jeszcze je oklejać specjalnymi naklejkami, że są to książki, które mają czytać w podróży, nie zabierać ich do domu, y, dalej te do, dołożone książki zaczęły znikać. Ale nie Papa, wiem... Ty się dziwisz? Nie, no ale słuchajcie, no przecież ja do, doskonale rozumiem tych ludzi. Gdyby to była gazeta, tak? No to gazetę można jadąc od pętli do pętli przeczytać. Ale wsiadasz do tramwaju, patrzysz, o książka leży, pięknie, bierzesz do ręki, czytasz pierwszą, drugą, trzecią stronę i się wczytujesz i nagle dojeżdżasz do końca i oni ci każą teraz zostawić tą książkę i iść do domu, nie wiem, zastanawiać się jak się skończy. Nie, mój drogi, ten pomysł był od początku e, głupim pomysłem. Sam, jakbym się wczytał w książkę w tramwaju, to bym wyrwał fotel przede mną, żeby tą książkę zabrać ze sobą i ją Sła, Trzeba było iść do Empiku. Tam w Empikach są te fajne, takie wygodne sofy. W różnych miejscach, a jak nie, to na podłodze i można czytać. Jakieś byłem świadkiem, kiedy nie, widziałem czytaj. gościa w tym, właśnie w Empiku. I tak go obserwowałem, bo właśnie kończył czytać takiego z, z 800-stronicowego kloca, już nie pamiętam, nie wiem, co to było, bo postaram się podejrzeć, co on czyta, ale widziałem, że tam ronił łzy nad tą końcówką i byłem bardzo ciekaw, co to za książka i, i mówię, ciekawy byłem, ile mu to zajęło, ile podejść, ile, ile, ile wizyt w Empiku, yy, że dokończył takiego właśnie 800-stronicowego czy 900-stronicowego klocka. I tu jeszcze... Tu Arek, Arek podchodzi, a tu Atlas ornitologiczny. On płacze nad inna ro... Rzecz mi do głowy przyszła. E, jeszcze gdybym był mieszkańcem tego miasta i miał bilet miesięczny, no to w sumie fajnie słuchajcie, siedzicie sobie w ciepłym tramwajku, na głowę nie pada. E, co jakiś czas otwierają się drzwi, więc można powiedzieć, że czytacie po części e, na świeżym powietrzu. Być może. Ale jeżeli ktoś przyjeżdża do miasta, zaczyna czytać książkę w tramwaju, wie, że jest szansa, że przez wiele miesięcy do tego miasta nie dotrze. Nic, tylko brać książkę i kończyć w pociągu w czasie podróży do domu. Ja lubię czytać w pociągu. Skupiam się na, na książce ja lepiej niż w, w domu. Jakoś mam ciężkie, <śmiech> ciężko z czytaniem, bo mnie za dużo mamy rzeczy, które mnie rozpraszają z tego, co wychodzi, że najwięcej czytam w pracy. A co ostatnie, co ostatnie ciekawego czytacie w pracy? Ja czytam w tym momencie yy, Pierwszy śnieg, y, Nesbo, to jest kolejny, kolejna część o Harem Hule. Yy, wczoraj Maciek mnie podkręcił, żeby, żeby przyspieszyć, bo, bo, bo, bo mi się pochwalił, że już y, tę ćwiartkę książki skończył ponad. A już nawet nie, jedną trzecią, tak? Yy, przy, mhm. przeleciałeś, także mówię muszę nadgonić i się wziąłem ostro za, za dokładnie 33% yy, za tego Harego Hulę, a zaniedbałem trochę yy, po, książkę, którą polecałeś yy, yy, w kilka odcinków wcześniej, czyli Niezbędnik Obserwatorów Gwiazd, byłem pewny, że dzisiaj ją skończę, bo zostało mi naprawdę na, na 15 minut czytania ale jak już w ten pierwszy śnieg się wgryzłem, to, to już mnie nic nie mogło oderwać i, i te 15. ta końcówka niezbędnika Obserwatorów Gwiazd zostawię sobie, może dopowiem coś w następnym odcinku o nim, a, a jak skończę, no, bo na, na, na pewno skończę, no, jutro, przypuśćmy. To z tych takich głównych książek, które, które mam najwięcej przeczytane, to właśnie te dwie. My, mnie, mnie kusi, że jak już znajdę chwilę czasu po tej książce, którą teraz czytam żeby zabrać się za tą najnowszą książkę już w momencie, w którym ją otrzymałem to, to, to po prostu zastanawiałem się, czy po prostu nie, nie, nie wgryźć się tak jak ty to robisz, nie przeczytać ze czterech stron nowej książki Niones syn, ona czeka na mnie a obecnie czytam Emigrantów, tą książkę, o której wspominałem już jakiś czas temu która czekała a jest w klimatach podobnych do y, nasz mały PRL ale to jest akcja bardziej zorganizowana tutaj jest pół roku bez internetu, bez gadżetów typu telefony y, iPady, iPhoney, y, Xboxy, bez telewizji a początkowo nawet bez prądu przez pierwszy okres taki totalny detoks i powiem wam, że to jest książka którą się świetnie czyta to jest książka to jest książka dla nas, tyle powiem dzisiaj. Jest, jest ja jest książkę e będę chciał. Czy jest w papierze tylko, nie wiesz? Ja, ja mam w papierze podejrzewam, że w e też ją dostaniesz mhm. Warto tą książkę przeczytać, bo czytasz tą książkę i zauważasz wiele rzeczy, które, które na co dzień w twoim życiu, w życiu się wydarzają. Dobra, tyle. O tej książce w, w jednym z kolejnych naszych spotkań. Emigranci, ja już polecam teraz, gdyby ktoś chciał sobie przeczytać, a później posłuchać, co o tej książce chciałbym opowiedzieć, to za jakiś czas w podcaście 100 ja Jeszcze podkupu. chciałem dodać, że wczoraj kupiłem, wczoraj kupiłem książkę Larsa Keplera, Świadek, bo na profilu Wojciecha Chmielarza na Facebooku zobaczyłem, że on tam strasznie polecał tą książkę i tak się zainteresowałem ja czytałem Keplera wcześniej hipnotyzera i tak jakoś mnie specjalnie nie zauroczył ale no poczułem się no, zachęcony i, i kupiłem tego świadka, tym bardziej, że dosyć dobra promocja była na Virtualo, także nie, pożał nie, nie pożałowałem punktów, bo tam mam kilka tych punktów do wykorzystania i, i sobie za te punkty... Taka nie... ciekawostka Taka ciekawostka, o której być może nie wszyscy wiedzą, ale pan Kepler to nie jest pan, tylko to są panowie, bo to jest duet pisarzy, który pisze pod pseudonimem, że rzadko się zdarza, żeby więcej niż jedna osoba pisała jedną książkę, a to właśnie taka sytuacja, duet pisarski pod nazwiskiem Kepler raczy nas co jakiś czas kryminałami z mroźnej ja toś... Skandynawii. Ja... ja obok pierwszego śniegu czytam teraz jeszcze dwie książki, to znaczy no, czytam, trudno tak to powiedzieć, nie mam tak podzielnej literackiej uwagi jak Arek, który potrafi czytać do ośmiu książek na raz. Czytam pierwszy śnieg, myślę, Arku, że nie wiem, za, jeżeli nie za tydzień, to za dwa tygodnie moglibyśmy sobie razem zostawić pierwsze śniegi i jak znowu zawitam mhm. na falę 100 gram pop kultury moglibyśmy sobie wziąć e, tą książkę na tapetę. A obok Pierwszego Śniegu czytam jeszcze Wszechświat kontra Alex Woods. Oh, ja kupiłem też tę książkę. Bardzo, bardzo ciekawa e, e, pozycja. Myślę, że będziemy sobie mogli... Znaczy, nie, nie chciałbym o niej mówić, jeżeli tylko ja ją będę miał przeczytaną, bo myślę, że warto o tej książce też dłużej porozmawiać. No i czytam jeszcze Tarantule, Klopsa i Herkulesa, Joanny Olecha. Czytam to razem z moją sześcioletnią córką, bo to taka fajna, współczesna bajka, super, naprawdę. Bardzo polecam, jak macie dzieci, to przeczytajcie, a jak nie macie dzieci, to też sobie przeczytajcie, bo czyta się świetnie. A ja słuchałem ją, bo ja naprawdę. właśnie kupiłem w audiotece, bo mój Bruno bardzo lubi słuchać audioboków I, mhm. yy, I na noc, jeśli nie mam czasu a często nie mam czasu <głos> czytać mu osobiście, wrzucamy wrzucę. Na, nagrywasz, nagrywasz z kolegami nie, to dziecko audiobooka e, kupuję mu audio, audiobooki w audiotece z tym, że nie muszę kupować mu dużo, bo on bardzo lubi e, wsłuchać to samo i jak się do jakiegoś przyzwyczai to, to sobie wałkuje to i bardzo szybko zasypia także tak, z filmami jest chyba tak samo <głos> ja od poniedziałku z moją młodszą trzyletnią córką siedzę w domu, bo jest chora Wczoraj zobaczyliśmy drugą część Minionków trzy razy, dzisiaj dwa razy. Mam pięć e, razy drugą część Minionków zobaczoną po, w ciągu dwóch dni i to jest koszmar. A ona się w ogóle nie nudzi, może oglądać tylko. Mówi już, kiedy będzie jaka scena, że teraz pokażę pupę, a teraz musi się no, lud do języka przykleić. Z dziećmi bomba. to tak jest właśnie. Bruno już od chyba 3-4 miesięcy słucha. Feliksonet i Niki od któryś tam raz już po kolei od od początku do końca i jeszcze raz od początku do końca, bo, bo on nigdy nie wie, na którym momencie zaśnie i wtedy już i tak od nowa i od nowa i od nowa sobie te, tą książkę piłuję. Pierwszy, pierwszy tom Feliksoneta no. i Niki. Może takie wyzwanie sobie rzucił, że y, zacznie słuchać kolejnej, no. dopóki nie uśnie przed ja, końcem. Ja, ja mam teraz w planie Harry'ego Pottera zacząć mu czytać. O. Od, pier od pierwszego tomu. Kiedy tylko znajdę... Zazdroszczę mu, że będzie poznawał tą historię. Hmm. Może nie zrobię tego tak dobrze, jak e, e, Piotr Franceski, który czyta to w audiobooku, ale, ale jed, będę mógł se, jeszcze raz sobie to przypomnieć. A ty czytałeś? Harry Czytałem pierwsze cztery tomy zmierzamy powoli do... do końca pewnie, będziemy mieli okazję jeszcze się spotkać, porozmawiać na tematy kulturalne, a tymczasem y, moi drodzy słuchacze podcastu 100 gram popkultury Skwara mówi wam nara Arek mówi wam bye bye tak to była audycja 100 gram popkultury, spotkaliśmy się z Państwem po raz jedenasty Zapraszamy Was bardzo serdecznie, zawitajcie u nas po raz kolejny, odwiedzajcie naszą stronę 100 pamiętajcie o naszym Facebooku, facebook.com, kośnik 100 był z Wami również Łukasz Mocek, czyli Papa, do usłyszenia za tydzień, cześć.